Pod namiotem słowa. Ernest Bryl, Boże, weź ziemię moją jak listek zmarznięty. Boże, weź ziemię moją jak listek zmarznięty i ogrzej. Ukryj w swoich dłoniach świętych. Może się jeszcze z lodu do życia odwinie I w żyłach rzek nadzieja, a nie krew popłynie. Może znów Wisła będzie Wisłą, a nie blizną? Może się nam ojczyzna zrośnie z ojcowizną I to, co dobre w kraju, Dobrym będzie w domu Boże Ogrzej oddechem ten listek skulony Niechże się jeszcze chwilę pozieleni Boże Wydobądź nas z cienia jesieni Podziwiając płynność słowną Elokwencję Ernesta Bryla Mam jeszcze w sobie inne emocje, które mnie wiążą z nim. Otóż kończyliśmy w Gdyni to samo liceum, drugie liceum ogólnokształcące imienia Adama Mickiewicza. I jeszcze Ernest Bryl pracował krótko w elektrowni przybrzeżnej dającej światło całemu miastu mojego dzieciństwa. Dobre to pragnienie z wiersza, prawda? Może się nam ojczyzna zrośnie z ojcowizną i to, co dobre w kraju, dobrym będzie w domu. Kto zechce ze mną gadać, jak nie ty, panie, który wypatrzysz krople w oceanie, Słyszysz, jak rośnie trawa i jak się podźwiga na bujnych łąkach świata najmniejsza łodyga. Komu jestem potrzebny i komu naprzeciw, jak nie tobie. Co niby huragan lecisz, obalasz wieki, a tak ciebie rani byle człowiecze słowo że przystajesz, panie. Niech nad potopem wciąż tego samego, nad jałowiskiem przerośniętym rzęsą twoja jastrzębia chciwość upatruje swego. Niechaj wyrywa z nas jak żywe mięso to, co jest własne, inne i jedyne nieprzetrawione w miękką zastoinę.